To są informacje Polskiego Radia 24. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Od rana strażacy interweniowali prawie 1100 razy. Trwają świąteczne powroty. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i wyrozumiałość. Tej nocy ludzkość znajdzie się najdalej od Ziemi w swojej historii. Załoga misji Artemis II okrąży Księżyc. Minęła 12.00. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Uwaga na silny wiatr. Alerty synoptyków obowiązują na zachodzie, północy, w centrum i na wschodzie kraju. Mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego otrzymali wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Czytamy w nich, aby zachować ostrożność podczas aktywności na zewnątrz oraz nie przebywać ani nie parkować pod drzewami. Z powodu wichu od rana strażacy w całej Polsce interweniowali już prawie 1100 razy. Najwięcej na Mazowszu i Lubelszczyźnie, mówił na naszej antenie rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Kralec. interwencje są związane z połamanymi gałęziami, drzewami przywróconymi na drogi, jak również z uszkodzonymi dachami, czy to na budynkach mieszkalnych, czy też na obiektach gospodarczych. Na chwilę obecną nie mam informacji, aby ktoś został poszkodowany. Synoptycy prognozują silny wiatr o średniej prędkości dochodzącej do 60 km na godzinę, a w porywach do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Polacy wracają do domów ze świąt wielkanocnych. Na drogach całej Polsce możemy się spodziewać wzmożonego ruchu, dlatego policja apeluje do kierowców o rozwagę. Musimy się przygotować przed taką podróżą. Te dni wypoczynku nas rozleniwią, tak więc koncentracja na drodze i przygotowanie przed jazdą. Rozglądajmy się, szczególnie przy zmiany pasa ruchu, na skrzyżowaniach, w rejonach przejść dla pieszych. To są takie tragiczne punkty, gdzie dochodzi do zdarzeń. Mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Policji. Od piątku do wczoraj na polskich drogach doszło do ponad 150 wypadków, w których skinęło 16 osób, a prawie 190 zostało rannych. Najbardziej tragicznym dniem był Wielki Piątek, gdy w wypadkach zginęło aż 9 osób. Co dalej z wojną na Bliskim Wschodzie? Władze Pakistanu, który wcześniej angażował się w mediacje między Iranem i USA, nie komentują doniesień dotyczących propozycji pokojowej. Wcześniej portal Axios informował, że trwają rozmowy dotyczące 45-dniowego wstrzymania ognia. Na to nie zgadzają się irańskie władze. Z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Rzecznik pakistańskiego MZ Tahir Andrabi odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia doniesień o propozycji pokojowej Pakistanu. Plan zakładać ma zakończenie wszelkich działań wojennych. Wcześniej informowano o propozycji 45-dniowego rozejmu, ale irańskie władze kategorycznie nie zgadzają się na tymczasowe rozwiązania. Pakistańskie MZ stwierdziło jedynie, że proces pokojowy trwa i nie będzie komentować szczegółów do jego zakończenia. Iran sygnalizuje, że jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia pokojowego, nie wypełni żądań ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten zażądał otwarcia cieśniny Ormus. Irańczycy mają na to czas do wtorku. Jeśli jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu nie zostanie udrożniony, USA i Izrael zaczną niszczyć irańską infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie i mosty. Iran zapowiedział, że jeśli do tego dojdzie, Izrael i państwa Zatoki Perskiej czekają ataki na niespotykaną dotąd skalę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Rozolima. Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na ukraińską Odessę. Wśród ofiar i poszkodowanych są dzieci. Wszyscy wybiegli na zewnątrz, żeby zobaczyć, co się stało. To był koszmar. Czułam się jak w jakimś filmie apokaliptycznym. Wróciłam do środka po mojego kota jeszcze zanim przyjechały służby ratunkowe. Dzięki Bogu przeżyłam. Ale chcę się do jest do służb. Dobra, dobre, Mówiła mieszkanka jednego z zaatakowanych bloków. Rosjanie uszkodzili w odesie budynki mieszkalne, przedszkole i podstację energetyczną. Tysiące rodzin zostały bez prądu. Tej nocy załoga misji Artemis II ma okrążyć Księżyc. Kulminacyjny moment wyprawy zacznie się chwilę przed godziną pierwszą i potrwa około 40 minut. Astronauci przelecą wtedy nad niewidoczną z ziemi stroną Księżyca. Załoga będzie wtedy wykonywać serię zadań i obserwować niezwykłe zjawiska astronomiczne, mówił na naszej antenie dr Tomasz Barciński z Polskiej Akademii Nauk. Zacznie się od tego, że astronauci obejrzą piękny zachód Ziemi. Ziemia zacznie się chować za Księżycem, z ich punktu widzenia. Potem będą lecieć w tej zupełnej ciszy radiowej, no bo Księżyc będzie przeszkodą w kontakcie z Ziemią. W tym czasie oni będą fotografować, mają plan opracowany przez geologów, bardzo szczegółowy. muszą wykonać cykl fotografii i obserwacji kraterów które są po drugiej stronie i mórz, które są po drugiej stronie. Potem zobaczą wschód. Ziem, ziemia się znowu wyłoni. Potem następnie jeszcze bardzo ciekawa rzecz, zaćmienie Słońca. To znaczy księżyc znajdzie się między Słońcem a statkiem kosmicznym na niemal godzinę. W kulminacyjnym momencie misji Artemis II człowiek znajdzie się najdalej od Ziemi w historii. Czteroosobowa załoga statku Orion będzie około 407 tysięcy kilometrów od naszej planety. Poprzedni rekord padł w 1970 roku podczas misji Apollo. To były informacje Polskiego Radia 24. Cynoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują na zachodzie, północy, w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 10 do 12 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich tam od 6 do 9 stopni. Klimat. Zła jakość powietrza w Gołuchowie w województwie świętokrzyskim. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza dobry lub bardzo dobry. Prawie połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Na Zalewie Wiślanym i u wybrzeży Bałtyku możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Klimat. Radio 24. Słowem, wszystko. Dzień dobry Państwu. Małgorzata polskiej Polskie Radio 24, 6 minut po godzinie 12. Czy Państwo świętują, odpoczywają, a może szykują się do przyjęcia kolejnych gości, a może już mają wszystkiego dość? Przypominam sobie. Niesamowite życzenie, jeszcze te z Bożego Narodzenia. Wtedy zapadł, zapadł mi w pamięć taki komentarz jednego z użytkowników internetu. Żebyśmy pozostali sobą, żebyśmy do niczego nie musieli się zmuszać. I żebyśmy z uśmiechem na ustach kończyli te dwa dni świąt. No to tego Państwu życzę, bo jeden już za nami. Na monitorach, które mnie otaczają, wszyscy, wszystkich oblewają wodą. No bo dziś takie święto. A gdyby tak rzucić Państwu wyzwanie, żeby oblać wodą strażaka, lejącego wodę z węża i nie dać się zmoczyć, czy to jest w ogóle możliwe? Są takie miejsca, widzę to, jak już wspominałam na monitorach, gdzie Państwo nie szczędzą sobie tego zwyczaju. O, z całych wiader leje się woda. Będziemy dziś sporo rozmawiać o świątecznych tradycjach, ale... Zanim poznają Państwo naszego pierwszego gościa, przypominam o pogodowych ostrzeżeniach na naszym portalu Polskie Radio 24pl Dokładne mapy mogą się Państwo odnaleźć na tych mapach. Miejsce swojego zamieszkania, pobytu i zorientować się, gdzie front burzowy, gdzie pada, gdzie jest niebezpiecznie, a przede wszystkim, gdzie będzie bardzo, bardzo mocno wiało. Słyszeli Państwo w informacjach, że czeka nas trudny wieczór, bo załamanie pogody, a radar opadów i burz pokazuje, że sytuacja jest trudna. Gdzie najtrudniejsza? Polecam. Polskie Radio 24.pl Gość Polskiego Radia 24 Nie wiem, czy się przedstawiłam Małgorzata Żochowska. No to jeszcze reszta zespołu, bo też powinnam. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz i Eldar Pedorenko. Będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin, a przez kilkadziesiąt najbliższych minut Koledzy się uśmiechają? Y, nie wiem, pomyliłam? Nie, nie pomyliłam. Y, a przez kilkadziesiąt najbliższych minut z nami także pani Magdalena Trzaska, etnolożka, kierowniczka Działu Programowego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry pani Magdaleno. Dzień dobry. Y, czy pani została już ym, oblana dziś? No ja nie zostałam, bo to zgodnie z tradycją to właściwie kawalerowie powinny, powinni oblewać pan, więc ja już nawet zaczynam do sobą. No tak, bo y, oblewamy się wodą w ramach oczyszczenia, ale też y, y, jedno z haseł, to, to płodność, tak? No płodność i, i znalezienie sobie męża. Myślę, że dzisiejsze dziewczęta już nie jest to dla nich taki priorytet jak to dawniej bywało, no ale dawniej to właściwie wszystkie panny marzyły o tym, żeby jak najszybciej wejść za mąż i między innymi temu y, służył ten zwyczaj. Jacy my dziś jesteśmy? Lubimy wracać do korzeni? Interesuje nas to, co jest związane z naszą kulturą i tradycją? Czy jesteśmy albo stajemy się do bólu nowocześni? Myślę, że jesteśmy i tacy, i tacy. To zależy, kogo byśmy zapytali. Ja ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, że na szczęście jest coraz więcej tych osób, które gdzieś na jakiś czas się oddaliły, a teraz wracają, szukają tego na nowo i odkrywają. I odkrywają to w ten sposób, że jest to dla nich wręcz... Coś egzotycznego, ale też przez to tym bardziej interesującego. A co jest głównym zadaniem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi? Tak hasłowo mówiąc, to jest to badanie i popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze ludowej. My się staramy to robić głównie poprzez różne wydarzenia skierowane właściwie do laików, do takich zwykłych uczestników, to, czy często do ludzi z ulicy, którzy po prostu do nas wchodzą, mogą wziąć udział w warsztatach, w koncertach, w spektaklach teatrów obrzędowych i dowiedzieć się trochę poprzez zabawę czegoś o tej naszej kulturze ludowej. No to skoro zapytałam jacy jesteśmy, to może zapytam jacy by, byliśmy, albo jak bardzo się zmieniamy. To znaczy gdzieś sięgając do korzeni odkrywają państwo ewolucję naszych marzeń, wieszeń, zwyczajów? Czy są takie bazy, do których zawsze można się odnieść? Znaczy myślę, że tak. Zmieniło się przede wszystkim to, że coraz więcej z nas mieszka w mieście. Powyprowadzaliśmy się z tych naszych mniejszych miejscowości, mniejszych ojczyzn. No i przez to trochę tracimy te, te własne korzenie, wcześniej przed nami, mówię tutaj o moim pokoleniu, już często robili to nasi rodzice, więc jakby jesteśmy tym, tym dalej od tego oddaleni, a ta kultura to wszystko to jest takie najbardziej tradycyjne i dodam jeszcze, że regionalne, bo nie ma czegoś takiego jak ogólnopolska kultura ludowa, to wszystko to, są, to jest zlepek takich kultur regionalnych. No i to wszystko najlepiej się zachowuje w takich małych, zwartych społecznościach wiejskich. To co najbardziej kojarzy nam się ze świętami to zdaje się pisanki. I one pewnie są tak różne, jak w jak różnych miejscach naszego kraju mieszkamy, jak różne są tradycje. No tak, pisanki, czyli ozdabianie jajek w jakikolwiek sposób jest rzeczywiście na całym te polskim terenie u nas znane. No ale tych technik już, którymi wykonujemy pisanki jest trochę więcej, bo pisanki to jest takie ogólne hasło, którym nazywamy te jajka. To jest też ciekawe, dlaczego nazywamy je pisankami, skoro właściwie na nich nie piszemy. A jak No zaczniemy się to zastanawiać postawiła mnie pani w trudnej sytuacji, bo czuję się zobowiązana, żeby wiedzieć, ale dobrze jest się dowiedzieć. No to powiem, że nie jest to takie proste, bo nad tym się trochę spierają wciąż różni naukowcy. Jest wiele teorii. No jedna z teorii jest taka, że ma to coś związek z tym, mówimy na przykład o pisaniu ikon, prawda? których A, no też się realnie nie pisze, ale jednak nazywa się to pisaniem ikon. Po prostu na tych pisankach rysowaliśmy wzory, które miały szczególne znaczenie. One miały bardzo głęboką symbolikę, one miały coś przywołać, coś nam zapewnić. A w takim społeczeństwie, które często było niepiśmienne, to to był ten sposób właśnie na zapisanie pewnych życzeń. Jeśli rację mają ci, którzy tak twierdzą, to może oznaczać, że ten zwyczaj przywędrował do nas ze wschodu. Ten zwyczaj jest bardzo stary, jeśli chodzi o pisanki, bo podobno mówi się, że jeszcze w starożytnym Rzymie te jajka się ozdabiało, bo jajka generalnie w każdej kulturze, one są tym, tym symbolem odradzającego się życia, no z samej swojej natury, więc my tutaj tego akurat nie wynaleźliśmy, nie jesteśmy tutaj specjalnie odkrywczy. Jako ciekawostkę dodam, że pierwsza pisanka znaleziona na terenach polskich to jest Wielkopolska i to jest początek X wieku, czyli jeszcze przed tym czasem, kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo. Więc jest to zwyczaj dużo, dużo starszy niż właśnie nasze religie. To może oprócz, oprócz samych pisanek, to wróćmy do... No właśnie, do którego momentu, od którego momentu, od którego dnia zaczynamy świętować Wielkanoc? To jest przede wszystkim trydł paschalny, czy cały Wielki Tydzień, a może jeszcze wcześniej? No ja myślę, że tak dla im, im ktoś jest bardziej wierzący, to właściwie zaczyna już z początkiem y, Wielkiego Postu. Bo ten post jest czasem, który ma nas przygotować y, na, na Wielkanoc. No i on cały był takim czasem, kiedy były specjalne nab nabożeństwa, kiedy się już właśnie przygotowywało szczególne potrawy, dom i tak dalej. No A, a głównie było to widoczne w tym ostatnim tygodniu, yy, no, gdzie właściwie każdy dzień już był tam czemuś konkretnemu yy, poświęcony. Czyli no, zgodzę się absolutnie, zresztą nie mam wyjścia <śmiech> z panią, że rzeczywiście im głębiej wierzący jesteśmy, tym wcześniej i też pewnie głębiej przeżywamy ten czas. A sama Święconka, muszę pani powiedzieć, że jak czytam internetowe poradniki, co w nich powinno być, a czego w nich nie powinno być. Jeden z aktorów, celebrytów, pewnie w ramach jakiejś prowokacji włożył na przykład Harry'ego Pottera, książkę do, do Święconki. Zgadza się pani z tym, że nie wszystko powinno się w niej znaleźć, czy nie wiem, może powinniśmy być powodowani naszymi pragnieniami, potrzebami, albo, albo wkładamy tam to, co dla nas symbolicznie jest ważne? Ja się tutaj powołam na księdza, który myślę, że więcej tutaj na ten temat mógłby powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno, bo ostatnio miałam taką rozmowę z pewnym księdzem i powiedział, że według niego można do tej święconki wkładać wszystko to, co jest dla nas ważne. Wszystko to, co chcemy, żeby zostało poświęcone i żeby się spełniło w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli. Więc myślę, że to jest taka najłatwiejsza interpretacja. No oczywiście bywa to kontrowersyjne, jak niektórzy próbują, nie wiem, alkohol tam wkładać. Też bywa dla niektórych ważny, no ale myślę, że nie Albo warto jego potera, do prawda? No tak. No ale powiem jak to było w tradycji. Więc to też jest pewnie ciekawostka, na samym początku święciło się głównie mięso. I to mięso baranie, no bo baranek paschalny, baranek ofiarny i ta ofiara, czyli Chrystus jako ten baranek. Czyli na początku było mięso i wszelkie wędliny, wszelkie te wyroby mięsne. Dopiero potem zaczęły do tej święconki dochodzić y, różne inne produkty. No i oczywiście każdy z tych produktów ma jakąś swoją symbolikę. Mamy chleb, który jest ciałem Chrystusa i takim głównym pożywieniem, bez którego właściwie nie ma życia, przynajmniej w naszej kulturze. Yy, mamy przyprawy takie jak sól i chrzan. sól czyli takie oczyszczenie moralne, chrzan, czyli siła, ale także y, powoduje łzy, czyli trochę ubolewamy nad tą męką y, Chrystusa. Yy, no i właściwie możemy tam wsadzić wszystko to, co będzie się pojawiało na stole. Dzisiaj to jest trudno, bo tego jest bardzo dużo. Yy, ale wcześniej było to o tyle łatwiejsze, że to nie my chodziliśmy do kościoła yy, z, tym, z, ty z tymi symbolami właściwie potraw, co księża przyjeżdżali na przykład na dwory ziemiańskie, gdzie spotykały się całe te ziemiańskie rodziny, ale także ludzie zamieszkujące dane wsie. No i tam był wystawiony jeden wielki stół i tam święcono rzeczywiście wszystko, co się miało na tym stole pojawić. Czyli trochę wracamy do tego, co wypada, a czego nie wypada święcić. No jeśli dawniej święcono wszystko to, co się pojawiało na stole, to idąc tym, tym tropem dzisiaj także, jeśli nam się zmieści, możemy tych rzeczy do koszyczka włożyć więcej. A czy w naukowych poszukiwaniach coś panią zaskoczyło? Dotarła pani do jakiejś tradycji albo do jakiejś zawartości koszy koszyczka, która panią zdumiała? Nie, chyba, chyba niespecjalnie. Natomiast y, myślę, że dużo jest takich tradycji, jest albo było, zależy jak na to spojrzeć, y, które jeszcze tak niedawno, myślę, że nasze babcie, dziadkowie spokojnie by nam o tym mogli powiedzieć, a dziś właściwie nikt już o nich y, nie słyszał, i bardzo dużo jest ich związanych z Wielkanocą. No na przykład, czy ktoś słyszał o kolędowaniu wielkanocnym? A muszę pani powiedzieć, że jak wspomniała pani o tym, że to ksiądz wybierał się na przykład jakiejś społeczności lokalnej, ziemiańskiej czy innej, to przyszła mi do głowy tradycja kolendy tej bożonarodzeniowej tylko w nieco tak, innej tylko formie. Tak, mówimy teraz o kolendzie mhm. ja o rozumiem, wizycie, Ja prawda? rozumiem, tak, tak. Ale m, takie, takie skojarzenie mi się pojawiło, ale m, oczywiście, oczywiście nie, to poprosimy więcej informacji, co to takiego? Słuch, samo kolendowanie yy, to jest składanie życzeń po prostu. I tak naprawdę nie robili tego księża, no ksiądz dzisiaj wiadomo kojarzy nam się ta, ta wizyta kolędnicza, ale dawniej to po prostu ludzie mieszkańcy wsi składali życzenia innym mieszkańcom, którzy mieszkali w danej miejscowości. I tak jak mamy, myślę, że to już częściej kojarzymy, to kolędowanie karnawałowe, czy właściwie zaraz po świętach, czy jeszcze w święta Bożego Narodzenia, to tak samo było kolędowanie wielkanocne, czyli chodzenie po domach, robienie różnych psikusów, śpiewanie i za to osoby te były obdarowywane różnymi smakołykami. No ale wszystko to robiło się po to przede wszystkim, żeby się spotkać i żeby życzyć sobie wszystkiego dobrego. Szukanie zajączka to kojarzy nam się z takim bardzo no, niereligijnym zwyczajem, prawda, który ma bawić dzieci. Ukrywamy gdzieś te zajączki w trawie i wszyscy mają frajdę, ale ten zwyczaj też ma długą tradycję. Ten zwyczaj, to, no trudno mi to powiedzieć, czy on jest typowo polski, czy nie, bo on pochodzi bardziej z religii, na, na przykład z protestantyzmu. I on w Polsce jest zakorzeniony w tych takich terenach przegranicznych na południu bądź na zachodzie naszego kraju, gdzie były te wpływy kulturowe trochę inne i tam rzeczywiście szukało się tych jajek czy zajączka. Natomiast jeśli spojrzymy ogólnie na mapę naszego kraju, no to raczej w zdecydowanej większości, on w ogóle nie był popularny, w ogóle nie był znany. Czytam na stronie niezbędnika katolika o poniedziałku wielkanocnym. To tutaj jest też informacja, że owszem, odwiedzaliśmy się w gronie rodziny i przyjaciół, ale potem była huczna zabawa do właściwie zmroku. I ona była charakterystyczna dla młodzieży, chociaż pewnie nie tylko. No i to oblewanie poranne mogło się wtedy zakończyć swatami albo <śmiech> jakimiś poważnymi deklaracjami. No właśnie, no tak jak oblewanie się y, służyło trochę znalezieniu sobie męża, żony, tak samo i to kolędowanie też w pewnym sensie, oczywiście poza składaniem życzeń wszystkim, y, no to miało też trochę taką funkcję y, także swatania tych ludzi, bo oczywiście kolędnikami byli przeważnie mężczyźni, i, i tym chętniej wchodzili do domów, im więcej panien tam było y, na wydaniu. Y, no ale tak jak mówię, wobec tego jakby kręciło się życie w tych dawnych społecznościach y, i dla mężczyzn i dla kobiet tak naprawdę, bo to nie jest tak, że to tylko kobiety, bo mężczyznom też zależało na tym, żeby założyć rodzinę i żeby jakąś najlepszą pannę, najlepszą partię y, złowić. A też weźmy pod uwagę, że święta mamy po takim długim poście, więc także był to czas, kiedy można było wreszcie nabrać trochę oddechu i wreszcie się pobawić. I ten wielkanocny poniedziałek rzeczywiście temu służył, no bo mówię, kończymy post, no ale także przecież Jezus z zmartwychwstał i wszystko jest dobrze, nastąpiło to zwycięstwo światła nad ciemnością, więc jest co świętować. No to jeszcze, żebyśmy nie zapomniały, bo panna oblana wodą mogła się czuć wyróżniona i z optymizmem patrzeć w przyszłość. A jak smagamy się takimi witkami wierzbę, czy nie wiem, czy to był jakiś charakterystyczny krzew, drzewo? Bo i są, są i takie miejsca, w których no nie oblewamy się wodą, ale no. Tutaj wracamy do nazwy śmig śmigus dyngus, tak. bo to też niewiele osób wie, że dawniej oznaczało to dwa zupełnie różne zwyczaje. Dziś nam się to zlało w jedno i ten, myśląc o tym poniedziałku wielkanocnym mówimy śmigus-dyngus, a śmigus to jest co innego i dyngus to jest też zupełnie inny zwyczaj. Czyli śmigus to tak jak pani wspomniała to jest śmiganie, czyli uderzanie się takimi witkami i rzeczywiście najczęściej była to wierzba. No bo ona o tej porze już tak zaczyna powodu... kwitnąć, prawda, więc jest, tak, ale ona ma już trochę wracamy zielonych wracamy, listków. Tak, więc może, tak, może nie, nie boli aż tak. <laughs> ale wracamy do tych dawniejszych czasów, bo ta wieżba y, była po prostu świętym drzewem już y, dla Słowian. No właśnie dlatego, że pierwsza kwitnie, y, że potrafi odżyć w bardzo trudnych warunkach, gdzieś na mokradłach. Y, no i ona miała, przypisywano jej takie specjalne zdolności do przetrwania najtrudniejszych, najtrudniejszych momentów. No i dlatego ta wierzba, no i to, co jeszcze dzisiaj jest widoczne z tych dawnych wierzeń, to to, że większość palm, które święcimy w Niedzielę Palmową, no to też ich, ich podstawą jest wierzba. To też jest są pozostałości tych, tych dawnych wierzeń. No ale jeśli mówimy o smaganiu się, to myślę, że większość z nas może się to skojarzyć z tym, co czasami widzimy w różnych innych kulturach, gdzie ludzie na przykład w saunie się tak uderzają, albo wręcz specjalnie chodzą na tego, na tego typu zabiegi. Dziś jakby jest to potwierdzone, że ma to jakieś takie znaczenie zdrowotne bo wpływa na krążenie. No Jakoś nasi przodkowie też to przeczuwali, bo stosowali to, mimo że na pewno nie wiedzieli o tym, jak to realnie wpływa na zdrowie. Jasne, i, I nie, to ma, nie ma charakteru pokuty, prawda? To nie jest kara. Nie, to nie jest kara, to jest takie odrodzenie się i zapewnienie sobie właśnie zdrowia w tym nowym sezonie, no i ze śmigusem był połączony to oblewanie się wodą, bo tak jak wieżba tutaj odrodzenie i nowe życie, no to nie ma tego nowego życia bez wody, więc temu też towarzyszyło właśnie oblewanie się. No mówię głównie paniem, ale nie tylko. A z czasem, jak wiemy, z własnego doświadczenia, to już wszyscy oblewali wszystkich. Jasne. Mniej znane tradycje. Szukałam trochę, szukałam ich w internecie i znalazłam tak. Pucheroki z Krakowa. Tak. tak. młodzi chłopcy wygłaszają mowy, oracje, które mają przyciągnąć tak, uwagę no, mieszkańców, stworzyć bardzo stary, radosną atmosferę. Bardzo zwyczaj. Mhm. Tak, bardzo stary zwyczaj, bo pochodzi jeszcze od żaków z, z uczelni krakowskich, którzy początkowo robili to w kościele właśnie na nabożeństwach wielkanocnych, ale ponieważ te oracje i te ich przemowy często były prześmiewcze, no i często były odbierane jako takie obrazobórcze, to ich wygoniono stamtąd, więc przenieśli się na podkrakowskie wsie, no i stało się taką, to, taką formą też kolędowania. A dzieje się tak, jeszcze? Ma jeszcze miejsce? Spotykają się Państwo z tym? Ma miejsce, zwłaszcza, że jest bardzo dużo takich grup, na szczęście coraz więcej, które nawet jeśli takie zwyczaje już wymarły w sposób naturalny, to oni je próbują tak sprawić, żeby one się odrodziły. I często jest to po prostu inscenizowane, wiadomo, że nie dzieje się to w taki sam mhm. sposób jak dawniej, ale są to inscenizacje, a dzisiaj także się stają um, czymś takim dla turystów, co przyciąga po prostu na dane tereny. No to mamy jeszcze przywołówki na Kujawach. Tak. przywołówki, które myślę, że dzisiaj w takiej formie, jak to dawniej bywało, to by się nie obroniły, <śmiech> to polegało to na tym, że no znowu mamy tutaj kawalerów i mamy panny i ci kawalerowie w jakimś centralnym miejscu danej wsi, no opowiadali różne rzeczy, różne wierszyki o pannach. Jeśli panna była ogólnie lubiana, ładna, miła, no to usłyszała o sobie miłe rzeczy. Ale jeśli nie była lubiana albo miała jakiś defekt y, na urodzie, no to wszystko to także mogła o sobie usłyszeć. No i myślę, że dzisiaj na pewno nie miałoby to szansy się obronić. Śmiergust w Śląsku to jest Lany Poniedziałek, powszechnie znany? Tak, to jest Śląski, to są też na przykład Wilamowice. To też niewiele osób wie, że w województwie śląskim jest taka miejscowość jak Wilamowice, które, która właściwie mieszkańcy mówią wręcz zupełnie innym językiem, więc y, o tym też y, warto wspomnieć. No tak, to też jest rodzaj y, i kolędowania i oblewania się. Yy, bo mówię, w różnych regionach yy, właściwie robiono to samo, ale z troszkę, w troszkę innej otoczce i w troszkę inną formę to przybierało. Yy, I tak na koniec siuda baba z Małopolski. Straszliwa zjawa odwiedzająca domy po wielkanocy. Co to jest związane co z, z legendą wręcz, że istniała jakaś czarownica, która cały rok gdzieś siedziała w jakiejś jaskini i tylko w ten poniedziałek mogła wyjść. I poszukać sobie zastępczyni, która przez następny rok y, będzie za nią tam siedziała i pilnowała ognia. Y, no i oczywiście za tą siódą babę przebierają się y, kawalerowie, bo by inni, y, tej babie tam towarzyszy je zawsze ktoś w stroju ludowym, ktoś w przebraniu cygana. No i ich zadaniem jest znalezienie tej zastępczyni dla tej siódmej baby, więc porywano dziewczęta, no i rodziny musiały je wykupić, dając jak najwięcej smakołyków za to, żeby ta dziewczyna miała szansę na pójście, a nie musiała zastępować właśnie tej czarownicy. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję, że zechciała pan, pani z nami być w pierwszy, drugi dzień świąt i podzielić się swoją wiedzą. Magdalena Trzaska, etnolożka. Kierowniczka działu programowego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z nami w Polskim Radiu 24. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję i również pozdrawiam. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Wskoczysz do Carrefoura? Jasne, mają świeżą promkę. Polskie jabłka Red Prince, 37% taniej. 2,49 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 kwietnia. Cena przed obniżką 3,99. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Saldo Extra. Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, witam serdecznie w magazynie Saldo Extra. Dzisiaj porozmawiamy o odporności, ale spokojnie, nie będzie o zdrowiu, ale o gospodarce. Na ile polska gospodarka jest odporna na przeróżne szoki? Za nami pandemia COVID-19, rozpoczęcie pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Widzimy też, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a zatem pewne doświadczenie mamy. Jesteśmy odporni? czy też nie. Moimi państwa gościem jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Patrzy pan na gospodarkę z różnych poziomów, przede wszystkim z poziomu makroekonomicznego, czyli tych danych, które spływają regularnie z polskiej gospodarki, ale także przez pryzmat polskich przedsiębiorców, którzy są zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej. No właśnie, czy biorąc pod uwagę takie szerokie spojrzenie na naszą gospodarkę, jesteśmy odporni, czy mamy z tym problemy? Panie redaktorze, to oczywiście jest dyskusja bardzo, bardzo, bardzo wielowątkowa. Mhm. Ja może zacznę od tego miejsca, na które pan redaktor wskazał, czyli to w jakiej filozofii prowadzimy biznes w poszczególnych firmach. W mojej opinii prowadzimy w tej chwili biznes bezpieczniej niż jeszcze kilka lat temu. Tak Te czarne łabędzie sporo nas nauczyły, ale warto by było też pamiętać, że kilka takich mocnych wstrząsów mieliśmy i wcześniej, więc to nie tylko pandemia i, i nie tylko wojna za naszą wschodnią granicą, ale jakiś tam szereg zdarzeń. I, i co przede wszystkim by tutaj warto było wskazać z punktu widzenia przedsiębiorstw? No, w niepewnych czasach warto przemyśleć taki dogmat, który mieliśmy kiedyś, że wszystko jest bezpieczne i w zasadzie można każdy poziom bezpieczeństwa oddać za to, żeby tam osetne części procenta zwiększyć marżę. W tej chwili ewidentnie myślimy inaczej. Wiele firm raczej woli zrezygnować z tych części marży ułamkowych za to, żeby o dziesiątki procent zwiększyć zdolność firm do przetrwania. To się objawia w bardzo wielu miejscach. To są przede wszystkim tak szeroko rozumiane zapasy firm, tylko kiedy mówimy zapasy, to się z natury nam wyobraża, że ktoś ma surowca tyle, co by tam produkował jeszcze przez rok, albo trochę towarów gotowych, że jakby klienci poprosili o więcej, to on ma. A ja myślę, mówiąc o zapasach, o bardzo szerokim spektrum tego, co mamy, bo te zapasy to są choćby zapasy finansowe. Kiedy startowaliśmy po transformacji często było takie w, w latach 90. na początku było takie przekonanie, że no, na taki trudny czas to powinienem mieć pieniędzy na miesiąc czy dwa i potem po kilku wstrząsach przekonaliśmy się, że to nie jeden i czy dwa, tylko bardziej trzy czy cztery i nie miesiące, tylko kwartały. Więc widać, że poziom płynności, które firmy zachowują jest dużo wyższy niż niegdyś. On jest w stanie zachować ich operacje dłużej. Jest w stanie podtrzymać je przy działaniu nawet w niekorzystnym momencie, kiedy trzeba zejść z marży, kiedy no, trzeba gdzieś czasami no, jakoś mocno zastymulować swoją sprzedaż promocjami dla klienta, po prostu żeby, żeby odzyskać pieniądze, które, które się wpakowało w to, żeby coś wyprodukować. Ale to też są wszelkie inne zapasy, choćby pandemia nauczyła nas tego, że nie zawsze rozsądne jest takie bardzo precyzyjne określanie, a iluż to ja ludzi potrzebuję, żeby wykonywać różne rzeczy. I praca na styka czasami na 10% mniej niż się powinno mieć, bo przecież zawsze jakoś to będzie. Nagle się okazało, że ktoś się może pochorować, że kogoś nie ma, że trzeba zastępstwo. No i wtedy czasami byliśmy na takim progu ryzyka, że, że po prostu tych procesów produkcyjnych nie można było poskładać. To też oczywiście był dla nas bardzo ważny impuls i oczywiście te zasoby ludzkie to nie tylko to, kto pracuje, jak pracuje, ale też i co ma w głowie. Czasami była taka pokusa, żeby ludzi z taką pamięcią instytucjonalną, no jak już jest czas, to wysłać na emeryturę. Teraz dużo częściej ich trzymamy, bo oni jakby co gdzieś intelektualnie pomogą nam wyprostować. Więc tych zapasów jest bardzo dużo i materiałowych, i finansowych, i osobowych, więc na pewno prowadzimy sprawę lepiej. Zapasy to jedna rzecz, ale druga rzecz to łańcuchy dostaw. Pierwszy raz tak głośno o łańcuchach dostaw, przerwanych łańcuchach dostaw zrobiło się w 2020 roku, kiedy pojawiła się pandemia COVID-19. Ale co jakiś czas przy okazji różnego rodzaju geopolitycznych wstrząsów problem wraca. Jak sobie z tym radzimy? Bo żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż jeszcze 10 lat temu. Trochę jest tak i proszę zobaczyć też, że choćby pandemia no, postawiła nam wiele bardzo ciekawych postulatów, co powinno być inaczej i mądrzej, no, ale proszę zobaczyć, że to już są często rozwiązania, które by trzeba było zorganizować bardziej systemowo niż na poziomie pojedynczych, średniej czy nawet dużej wielkości przedsiębiorstw. Myślę tutaj o tym, żeby no, Europa nagle stwierdziła, że potrzebujemy potrzebuje coś kupić i się nie da, bo albo gdzieś ktoś, kto produkuje choruje, albo on już nie choruje, ale chorują ci, co to wsadzają na statek, albo potem ten statek jest za drogi i to jest dużo droższe niż żeśmy myśleli. No cały łańcuch był taki rzeczy, na, na, na, na które żeśmy narzekali. Albo po prostu się okazało, że ktoś, u kogo chcemy kupić, tak jak nasi przyjaciele z dalekiego wschodu, powiedzieli nam tuż po wybuchu pandemii, respiratory, maseczki, ale rzeczywiście zrobimy wam, ale wpisujemy was na kalendarz w października, to był marzec, no bo najpierw produkujemy dla siebie. No i w, czasami w takich łańcuchach y, dostaw też się trzeba z czymś takim zderzyć. I oczywiście wtedy postawiliśmy dużo postulatów, żeby się zachowywać jako gospodarka europejska mądrzej. No ale pytanie, czy udało nam się wiele osiągnąć, Przegadajmy choćby kwestie Leków i substancji czynnych do nich Ja nie mam takiej świadomości Oczywiście nie jestem specjalnym Znawcą y y farmacji i, I rynku dostaw Ale jakoś nie mam takiego przeświadczenia, że nagle przesta Przestaliśmy to kupować W, w Chinach czy Indiach a I produkujemy leki już z własnych tych substancji A przecież to jest krytycznie ważne I wtedy żeśmy to ocenili jako krytycznie ważne I, i w zasadzie nic się tutaj nie stało I dlaczego się nie stało? No bo proszę zobaczyć, że żadna z firm farmaceutycznych, nie zacznie nagle kupować gdzieś miejscowo dużo drożej po to, żeby dać spróbować zarobić komuś miejscowemu, gdzie ten łańcuch dostaw jest bliski, jeżeli nie ma takiego wymogu, bo ona po prostu wypadnie z rynku, bo sama będzie produkowała za drogo, tak? Więc to bardziej jest kwestia nie decyzji pojedynczych firm, ale być może jakiś zachęt albo wręcz nakazów i zakazów systemowych, które by spowodowały, że coś, co my uważamy jako bardzo ważne dla nas będziemy produkowali tu na miejscu. Tu w tej chwili mogą być próby pojedynczych firm, żeby wyprodukować, ale one produkując drożej niż ich konkurenci gdzieś skądś nie są w stanie tego, tego podać, a warto zaznaczyć, że to drożej to nie jest dlatego, że my jesteśmy jakoś bardziej pazerni i chcemy więcej zarobić albo, że chcemy utrzymywać, nie wiem, wysokie marże albo po prostu no, jakieś takie rzeczy. My jako producenci europejscy jesteśmy przez regulatora obarczeni bardzo, bardzo wieloma powinnościami których producenci z innych stron świata często nie mają aż tyle, albo może nawet jak mają, to tam regulator bardziej przymyka na to oko niż faktycznie pilnuje. No i po, po, powiedzmy tutaj jednym tchem prawa człowieka, prawa pracownika, e, prawa klienta, e, poszanowanie dla środowiska, zwłaszcza z rozbudowanym u nas systemem. Bo po prostu będziemy produkowali drożej, bo stawiane są nam wymagania. No i będziemy przegrywali konkurencję z kimś, kto produkuje taniej. Jeżeli nie będzie jakiegoś systemu, który będzie nakazywał kupowania na miejscu, albo w jaki sposób to wspierał, no to oczywiście przy, kolejnej podobnej, przy kolejnym podobnym szoku będziemy mówili, no znowu żeśmy się nie przygotowali. Do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale jeszcze trzymając się tych łańcuchów dostaw, sytuacja z ostatnich tygodni można powiedzieć i rosnące ceny frachtu związane z zagrożeniem chociażby w okolicach cieśniny Ormus, drożejące paliwo, które również przekłada się na ceny transportu i do tego jeszcze sytuacje, w których niektóre towary czy półprodukty utknęły w jakichś portach przeładunkowych właśnie po drugiej stronie cieśniny Ormus, bo one płynęły z dalekiego wschodu, no ale gdzieś były przeładowywane w portach chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i pojawia się problem, bo określone zamówienie przypłynie później, bo zapasy magazynowe się Kończą. Czy na takie szoki jesteśmy uodpornieni, czy tutaj już jakieś lekcje e, e, odrobiliśmy i czy może pandemia była taką skuteczną szczepionką, chciałoby się powiedzieć właśnie na takie problemy? Panie redaktorze, sporo się nauczyliśmy ze względu na te dwa czarne łabędzie, które nas dotknęły niedawno. Do ciut wcześniej wydawało nam się, że możemy żałować te wszystkie procesy, te mhm. słynne opowieści o fabryce samochodów, która nie ma ani jednej opony na, na miejscu, bo wszystko dziś przyjeżdża, dziś zostanie zamontowane i w zasadzie nie trzeba mieć żadnych magazynów. No My nagle się nauczyliśmy, że warto mieć na niektóre rzeczy, zwłaszcza te, te takie bardzo wrażliwe magazyny. Te opowieści o tych dziesiątkach tysięcy samochodów, które prawie można sprzedać, tylko tam takich dwóch pipsztaków elektronicznych nie ma i po prostu nic nie działa, samochód nie odpali, bo po prostu nie ma elektroniki. Więc oczywiście to nas sporo nauczyło i ja myślę, że te procesy są dużo bardziej rozważnie i bezpiecznie prowadzone. Magazyny się pojawiły, rzeczy w magazynach się pojawiły, Pojawiło, ale oczywiście to nie mówimy o wszystkim, co jest nam potrzebne do produkcji i od czasu do czasu jesteśmy zaskakiwani przez życie typu, że pomyśleliśmy o stu rzeczach ważnych, a o pięciu kolejnych nie. No i się właśnie okazało, że teraz jest na te pięć rzeczy, o których nie pomyśleliśmy sezon i właśnie ich nie ma. Więc oczywiście to jest taka wieczna wa walka no, tego, jak się zabezpieczamy przed ryzykiem z tym, co się pojawi w przyszłości. Staramy się, ale spora droga przed nami. Inna kwestia to normy, które zdaniem części przedsiębiorców nieco spowalniają możliwości rozwoju i chociażby branża motoryzacyjna jest tutaj ciekawym przykładem. Pan wspomniał częściowo również o tym zagadnieniu. My w Europie produkujemy drożej, bo mamy normy, bo mamy określone wymogi, no a po drugiej stronie globu, gdzieś w Chinach, te samochody powstają taniej i co ciekawe... No. Panie przypływają redaktorze. do nas. Mówimy w takim ciepłym dzisiaj klimacie i nastroju. To ja sobie pozwolę Przytoczyć I może pan redaktor mnie nie zbura za to mocniej. No taki żart branżowy, który czasami się pojawia właśnie w tym temacie, to jest mniej więcej tak, że szykujemy się na olimpiadzie na bieg na 100 metrów i niektórzy mają założone kajdanki zespolone na ręce i nogi, a niektórzy nie. No i ktoś mówi, trzeba mieć ambitne cele, ścigajcie się. No to my w kajdankach mamy kłopot, żeby dogonić tych bez. Czy w tej sytuacji spodziewa się pan, że jednak gdzieś w Brukseli prawodawcy, Parlament Europejski, Komisja Europejska będzie musiała gdzieś w którymś momencie no, odpuścić? Panie redaktorze, jak nie przyjdzie otrzeźwienie w tym zakresie, to po prostu będziemy jako Europa takim fajnym skansenem pasterskim, gdzie będzie można przyjechać, jak to tam kolebka ludzkości wyglądała. Tu proszę, są ruiny koloseum, a tam możecie oglądać piękne łąki na Mazowszu. I mniej więcej to będziemy mieli do zaoferowania, a nie technologie, które są przodujące na świecie. I opowieść o tym, że ktoś te wszystkie brudne rzeczy za nas zrobi, a my tylko tutaj myślą, to jakoś poskładamy i ułożymy, to jest po prostu mrzonka. Poza tym, z punktu widzenia patrzenia na przyrodę, to jest hipokryzja, bo proszę zobaczyć, że kiedyś faktycznie mogliśmy mówić, że zakłady, które, nie wiem, no są szkodliwe dla rzeki najbliższej, bo coś do niej spuszczają, no warto by było gdzieś przenieść, a jak na drugi koniec świata, to nasza rzeka będzie czysta i można było oczywiście tak mówić i to trochę miało sensu, ale jeżeli mówimy na przykład o emisji dwutlenku węgla i mówimy o tym, żebyśmy my czegoś nie emitowali, ale my tej produkcji potrzebujemy i będzie ktoś na drugim końcu świata to emitował, to to jest ten sam świat, ten sam dwutlenek węgla, a ja nawet postawię mocną tezę, że u nas byłby to coś wytwarzane mniej emisyjnie niż tam, bo u nas może z gazu, a tam na przykład z węgla. Czy można budować taką gospodarczą odporność? bez deregulacji? No oczywiście można próbować i panie redaktorze, żeby nie było wątpliwości. Ka każdy w biznesie usiłuje zrobić sobie taką w miarę bezpieczną bańkę dla siebie, tak? I, i oczywiście y, tworzy te zapasy, stara się z, z, ze swoją działalnością, czy produkcyjną, czy usługową ewoluować w stronę tą, co będzie można robić, no bo, no bo to są pieniądze, które się włożyło w biznes. To są zobowiązania wobec ludzi, których się zatrudnia. I wbrew takim obiegowym opiniom biznes bardzo dużo czuje zobowiązań wobec ludzi, z którymi współpracuję, czy, czy pracowników, czy kontrahentów, to, to, to nie jest tak, że bezdusznie tylko cyferki, jedziemy dalej. Nam zależy, nam zależy na, na, na, na, na tym wszystkim i na tych sprawach również ludzkiej, więc staramy się utrzymać działalność, tak? chociaż czasami łatwiej by było wszystko sprzedać, nakupić obligacji i w jakimś ciepłym kraju cieszyć się dobrymi lodami i fajnym drinkiem czarne łabędzie mają to do siebie, że pojawiają się niespodziewanie no i testują właśnie naszą odporność na przeróżne zagrożenia dla gospodarki, ale przed nami jest takie zagrożenie, które trudno akurat w kategorii czarnego łabędzia klasyfikować, bo my już o nim wiemy, bo my już wypatrujemy tej góry lodowej właściwie, jaką jest czy jaką są kwestie demograficzne. Czy my Dzisiaj jesteśmy przygotowani na to, że za chwilę rynek pracy nam się solidnie skurczy. Mówię tutaj o osobach, które są w wieku produkcyjnym, że, że zauważymy i to boleśnie, że automatyzacja i AI nie zrobią za nas wszystkiego. To fajnie się złożyło, że rozmawiamy o tym, bo trafił pan redaktor na kogoś, kto na co dzień ogląda ekonomię, ale z wykształcenia jest demografem, więc bardzo chętnie Proszę pójdę bardzo. w ten temat. Panie redaktorze, co do zasady, jeżeli by pan redaktor rozmawiał z demografami, to powiedzą oni panu, że często jest tak, że są pewne wahania w liczbie ludności, że są takie... w poszczególnych no, miejscach mechanizmy takie naturalne, samoregulujące, które powodują, że po okresie, kiedy jest słabiej, zaczyna się pojawiać okres, kiedy jest lepiej. Już przybliżmy, co to mogłoby być. Wyobraźmy sobie, że w tej chwili jedną z przesłanek do tego, żeby nie zakładać rodzin, nie mieć dzieci jest na przykład wysoki koszt pozyskania mieszkania, wynajęcia mieszkania, kupienia mieszkania, utrzymania się. tak? Związany między innymi z tym, że no pensje, które są oferowane nie są aż tak atrakcyjne, żeby za to wszystko można było lekką ręką zapłacić i że to się po prostu nie spina. Wyobraźmy sobie rynek który jest trochę mniej zabezpieczony w ludzi. W tym momencie płace poprawiają się, dostępność mieszkań wzrasta, bo ich ceny spadają. No więc w tym momencie jesteśmy się w stanie odbić i pójść. No ale proszę zobaczyć, że czasami oferowane nam są krótkoterminowe leka lekarstwa, które to rozregulują. No bo ktoś mówi, no jest nas za mało, to przywieźmy ludzi skądś dużo i się ustabilizuje. To tylko pogorszy sytuację, bo jak przywieziemy tych ludzi dużo, to ten rynek mieszkaniowy nie stanieje, nie, nie będzie lepszych ofert na, na, na, na pracę i, i i, i, i, i tego mechanizmu nie mamy, tak? Więc, więc, yy, więc, oczywiście, więc oczywiście to jest kłopot, bo, bo pytanie, na co mamy postawić? Czy, czy tu i teraz poprawić, czy oczekiwać, że będzie słabych 10 lat przed nami, a potem sytuacja zacznie iść w tą lepszą stronę? Oczywiście 10 lat w rozumieniu, że będziemy widzieli zmianę tendencji na przykład w dzietności, a nie to, że ci ludzie już napłyną na rynek, no bo, no bo to, to jest niemożliwe. A teraz... A teraz yy, popatrzmy na, na, na, na samą kwestię wpływu no, wielkości populacji na to, co my możemy zrobić i jak. Jeżeli by pan redaktor popatrzył na to, co się działo w naszej gospodarce, na przykład na wzrost gospodarczy, no wiem, z kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat, choćby potransformacyjnie, to zauważył pan redaktor, że my mieliśmy wzrost i że on był tak naprawdę budowany na, na, na dwóch podstawach, tak? Część była związana z tym, że nam rosły zasoby pracy, ale duża część była związana z tym, że myśmy się unowocześniali, inwestowali, i mogliśmy mieć wyraźnie wyższą wydajność niż wcześniej, liczoną na jednego zatrudnionego. To były lepsze maszyny i urządzenia, to była lepsza organizacja pracy. Może się okazać, że są jeszcze jakieś czynniki, które możemy wykorzystać, żeby tą wydajność wyraźnie poprawić. Pewnie u nas takim dużym zasobem i bolączką na co dzień jest to, że pewnie moglibyśmy poprawić sposób zarządzania zespołami, umiejętność komunikacji. My tutaj robimy spore postępy, ale mamy jeszcze co zrobić, tak? Więc można by było sobie wyobrazić, że jeżeli pan redaktor by to rozseparował, ile było jednego i Drugiego, no to w ostatnich latach przy takim typowym dla nas wzroście ze 3,5%. Pewnie tego wzrostu z tytułu zwiększenia populacji mieliśmy procent półtora w porywach 2, ale z tej wydajności też mieliśmy czasem 2, dwa, 2,5, dwa a jak na początku transformacji, to w niektórych latach i 4%, które nam budowały wzrost. W związku z tym my jesteśmy zdolni do tego, żeby na przykład utrzymywać wciąż wzrost gospodarczy około 3%, nawet przy stabilnej albo spadającej liczbie ludności, tylko ten komponent związany z wydajnością powinien pokazywać 3,5,4 może czy my jesteśmy to w stanie zrobić? Z jednej strony ostatnio to było bardziej dwa. Z drugiej strony dyskutowaliśmy, że gdyby otoczenie gospodarcze było stabilniejsze od strony przepisów tego, co się dzieje w świecie, to my w biznesie mielibyśmy więcej śmiałości do tego, żeby inwestować. Niektórzy spekulują, że bez problemu zamiast wzrostu w inwestycjach 4, 5 czy 7% zależy, który rok, byśmy zrobili 10 czy 15. No i może się okazać, że to będzie wystarczające, żeby tego wzrostu wydajności było 4 czy 5% i żebyśmy byli w stanie robić wzrostu gospodarczego 3-3,5% nawet przy spadającej o procent liczbie ludności. Więc są możliwości, żeby to spiąć żeby sobie poradzić. Oczywiście wymaga to zastanowienia i pewnej konsekwentnej polityki. Kiedy zbliża się zima i sezon grypowy, część osób decyduje się na szczepienia ochronne. Część osób kupuje cieplejszą odzież, uważa na to, żeby odpowiednio suplementować dietę, witamina C, ciepła herbata, koniecznie z cytryną. Ale jakkolwiek byśmy się nie zabezpieczali, to jak przyjdzie ten sezon grypowy, to część osób, nawet tych bardzo dbających o siebie, na grypę zachoruje. No i wtedy wszystko tak naprawdę zależy od odporności naszego organizmu i od tego jak przed tą grypą nasze przeciwciała są w stanie się obronić. Pytanie jak to jest z gospodarką, bo my dzisiaj też dużo mówimy o demografii, dużo mówimy o przeróżnych zagrożeniach, o konkurencji na wschodzie. Próbujemy się zabezpieczyć jakoś, próbujemy znaleźć receptę, no ale tak na dobrą sprawę wszystko wyjdzie w praniu. I teraz, czy my jesteśmy ekonomicznie, wewnętrznie na tyle odporni, żeby tutaj przeróżne szoki przyjąć, no i nie, nie stracić na, takich, na takim zderzeniu z niekorzystnymi czynnikami? Panie redaktorze, to ja sobie pozwolę nawiązać do analogii pana redaktora, znaczy zrobić analogię mhm. do, do, do tego, co pan redaktor powiedział o tej grypie. Proszę zobaczyć, że no w, w kwestii decyzji każdego pojedynczego z nas, typu czy to bardziej witamina C, czy bardziej szczepionka, czy bardziej ciepła bielizna i tego, że my się zestkniemy, albo nas wzięło, albo nas nie wzięło, no to oczywiście takie indywidualne decyzje to jedno, ale drugie, no to jest jakiś poziom zachorowalności na tą grypę w całym społeczeństwie i wtedy na przykład decyduje, czy my jesteśmy się w stanie od ręki zapisać do doktora, który będzie miał odpowiednio dużo czasu i odpowiednio świeżą głowę, żeby nas obejrzeć i powiedzieć nam, od czego się szybciej wyleczymy i dzięki czemu y, zmniejszymy y, ryzyko powikłań. No więc to jest tak naprawdę kwestia tego, czy my będziemy mieli odpowiedni system, który będzie nam pozwalał się ruszać w tym, w tym, w tym okresie zagrożeń. I oczywiście to wszystko jest związane z tym, jaka wydolność jest państwa jako całości administracji, czy mamy zasoby, czy nie, czy środki, które wydajemy na, na, na bieżąco pozwalają zrobić tu i teraz już takie rezerwy, że jak przyjdzie słabszy czas, no to my wtedy pociągniemy z tych rezerw, czy też raczej ciągniemy dziś pod korek i jak przyjdzie coś takiego nadzwyczajnego, to już dodatkowych pieniędzy nie, nie znajdziemy. Możemy też tłumaczyć, że my dziś jesteśmy właśnie w takiej nadzwyczajnej sytuacji. Mówimy sporo o obronności, o, o, o wymaganiach związanych ze służbą zdrowia, gdzie musimy wydać mnóstwo pieniędzy. No i pytanie, czy jak się pojawi jeszcze jakiś kłopot, czy sprostamy? No i jak będziemy wychodzili z tych bardzo wysokich wydatków, które mamy teraz? Więc oczywiście część to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale też i tego, w, jak, w jaki sposób jest poukładany system. On może być trochę sprawniej działający, trochę mniej sprawny. Tak niekoniecznie tylko i wyłącznie, to zależy od środków Więc oczywiście możemy reagować, reagujemy, no bo oczywiście administracja też się zmienia i wychodzi naprzeciw potrzebom różnorakim i stara się zabezpieczać nas, no ale sporo pracy przed nami. To zupełnie na koniec jeszcze jedno skojarzenie. Branża motoryzacyjna przeprowadza regularnie tak zwane crash testy, czyli sprawdza na ile te samochody, które mają wyjechać na rynek są bezpieczne. Jest taki termin jak strefa zgniotu, czyli taka strefa, która pozwala absorbować energię tak, aby kierowca i pasażer wyszli z danego zdarzenia bez szwanku. Czy możemy powiedzieć, że nasza gospodarka po tych trudnych doświadczeniach, które w ostatnich latach nam się przydarzyły ma tę strefę zgniotu większą, mocniejszą bardziej efektywną Panie redaktorze, wydaje mi się, że tak. Czasami dyskutujemy właśnie nad tymi strefami zgniotu w gospodarce i dyskutujemy, czy coś się nam rozleciało w łapach, czy nie, ale to też można nawiązać do tego, co pan redaktor powiedział. Kiedyś autka były solidne i wyglądały tak, że w zasadzie jak gdzieś się puknęło, to prawie na zewnątrz nic nie było widać, ale z ludzi w środku miazga. Ta strefa zgniotu polega na tym, że coś się ma rozsypać przed nami pasażerami, a nam ma nic nie być, tak? bo tam ma być rozproszona ta energia. Ja mam czasem wrażenie, że te nasze w gospodarce strefy zgniotu właśnie też tak działają. One się bardzo widowiskowo rozlatują, rozsypują i mamy o czym dyskutować, ale one zadziałały, bo myśmy się nie, nie zamienili w miazgę, więc może to, to też taka ciepła analogia i, i, i przydatna na dzisiejszą naszą dyskusję. My mamy o czym dyskutować przy tych strefach zgniotu, no bo one się fajnie rozpadają, ale działają. Mhm. A takie strefy zgniotu, które działają w polskiej gospodarce to? Panie redaktorze, myślę, że to, że administracja powoli nabiera elastyczności do działania. Choćby to, co się zadziało w okolicach pandemii, nauczyło nas, że czasami nie ma na niektóre rzeczy czasu, rok czy dwa, podrapie się po głowie, zastanowię się i tam dwóch łebskich chłopaków w departamencie mi to rozgryzie. Jak nie zrobię czegoś w miesiąc albo w półtora, to nie ma czego zbierać. Proszę zobaczyć, choćby nawet teraz reakcja na to, co się działo z cenami paliw, w zasadzie po miesiącu była reakcja administracji i ulga dla i ludzi i firm. To, to było szybkie działanie i, i oczywiście możemy dyskutować, czy nas na to stać, nie stać, czy cokolwiek, ale działanie było dużo szybsze niż takie, które byśmy sobie wyobrażali, nie wiem, choćby przed pandemią. A odporność polskiej gospodarki między innymi na obecność czarnych łabędzi sprawdzaliśmy razem z panem Piotrem Soroczyńskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej, ale także demografem. Bardzo dziękuję za spotkanie w naszym studiu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A Ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa do usłyszenia. Saldo Extra.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 Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.